Jednego tylko dnia, 18 sierpnia 1795 roku, caryca Katarzyna II podarowała swoim urzędnikom i generałom, najbardziej zasłużonym w likwidacji Rzeczpospolitej, majątki ze 100 tysiącami dusz chłopskich na terenach zabranych w dokonanym właśnie trzecim rozbiorze Polski. Ogółem na terenach zajętych przez Rosję podczas wszystkich zaborów z blisko pół milionem dusz. Imperatorowa powiększyła obszar swojego państwa kosztem królestwa o tyle, ile zajmuje Hiszpania. Austria i Prusy zdobyły w rozbiorach mniej więcej po połowie reszty Rzeczpospolitej, która mówiąc językiem współczesnym została tym samym wygumkowana z mapy Europy. Trzeci rozbiór Polski poprzedziła 16 listopada 1794 roku po blisko 8 miesiącach walk klęska powstania, które wybuchło za sprawą zwolenników obalonej konstytucji 3 maja. Powstania dla ugruntowania wolności i niepodległości Rzeczpospolitej, jak zapisano w akcie insurrekcji ogłoszonym przez Tadeusza Kościuszkę w Krakowie 24 marca 1794 roku. Symbolem tego powstańczego zrywu mieszkańców Rzeczpospolitej, przez szeregi, którego przewinęło się blisko 150 tysięcy ludzi, jest nie tylko jego naczelnik Tadeusz Kościuszko, ale także dzięki jego otwarciu na wszystkie stany, Chłop Bartosz Głowacki, Żyd Berek Jozelewicz i szewc warszawski Jan Kiliński. Kto to są ci ówcześni Polacy? Czy to słowo niesie tę samą treść, co na przykład 25 lat wcześniej? Jakie jest dziedzictwo, testament insurekcji kościuszkowskiej? Nie tylko z tym związany. Jakie ona miała znaczenie? Kiedy naturalnym jest pytanie, dlaczego Polska upadła i czy upaść musiała?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 Choć może i teraz jego temperatura jest także wysoka. Sporu, w którym padają odpowiedzi. Polska upadła, bo była na antypodach nowoczesnej Europy. Upadła z winy szlacheckich zachowawczych elit. i Jest też i taka odpowiedź. Królestwo upadło, bo zaczęło się modernizować, zaczęło zarażać inne narody. I tutaj cytat, wzdychaniem do wolności. I to wzdychanie także było manifestowane podczas insurekcji kościuszkowskiej. I to właśnie Polskę zgubiło. Dlaczego aż tak skrajne opisy tamtych wydarzeń? Cóż, kiedy znika podstawowa struktura organizująca życie wspólnoty istniejącej od ponad ośmiu wieków, to musi budzić pytania, dlaczego, jak to się stało. Takie pytania były zadawane natychmiast wtedy, kiedy przeżywali współcześniowym wydarzeniom traumę, jak to dzisiaj nazywamy. Te dyskusje trwały dalej przez wiek XIX, w wieku XX ciągnięte są, jeżeli można tak nieładnie powiedzieć, w bardzo różnych kierunkach. Nie tylko są to spory, w których historycy spokojnie rozważają, czy rzeczywiście to wina elit społecznych polskich, które zbyt późno może zdecydowały się na reformy i to przy oporze niemałej ich części, tej, która weszła w skład Konfederacji Targowickiej, a inni znów podkreślają determinację imperialnych sąsiadów, którzy chcieli zniszczyć tę republikańską, wolnościową w swoim ustroju Polskę, która, tak jak pani redaktor powiedziała, zaczęła właśnie podnosić się z upadku własnymi siłami, czego dowodem był Sejm Wielki Konstytucja 3 maja. Są też głębiej szperające, może nie tylko w archiwach i źródłach, ale w wyobraźni, interpretacje powodów upadku. I tu może warto właśnie dodać tę interpretację, żeby nad nią się zastanowić, być może z nią się rozprawić, jaka pojawia się w związku z powstaniem kościuszkowskim. Polska upadła dlatego, że odżył duch insurekcyjny pobudzany przez wrogów Polski, a więc to spisek, masoński odpowiadają niektórzy, inni, że po prostu zostały pobudzone nierozsądne, nieroztropne, niemądre siły w Polsce do powstania, które ostatecznie pogrzebało tę, to prawda, kadłubową po drugim rozbiorze, ale jednak istniejącą na mapie państwowość polską o powierzchni ponad jeszcze 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. To oczywiście no, śmiesznie mało w porównaniu z obszarem Rzeczpospolitej sprzed pierwszego rozbioru, 700 33 tysiące kilometrów kwadratowych miała Rzeczpospolita w roku 1764. No, ale jeśli zestawimy to z wielkością Księstwa Warszawskiego, nieco ponad 100 tysięcy km kwadratowych, czy Królestwem Polskim utworzonym przez Aleksandra I w 1815 roku, które ma 120 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, no to Rzeczpospolita po drugim rozbiorze na powierzchni 200, kilkunastu tysięcy kilometrów kwadratowych wydaje się całkiem niezłym przyczółkiem do przechowania państwowości i do czekania sprzyjającej koniunktury, a ta jak wiadomo nadeszła wkrótce w postaci wojen napoleońskich. Ale wcześniej rewolucji francuskiej, czy to zapatrzenie na zachód spowodowało to podniesienie głowy i dla Prus, dla Rosji Polska stała się taką Francją Europy Środkowo-Wschodniej, czy Europy Wschodniej, przed carycy Katarzyny? Kontekst rewolucji miał znaczenie kluczowe oczywiście, zarówno dla tych, którzy podejmowali decyzję o powstaniu kościuszkowskim, jak i dla tych, którzy podjęli decyzję o wymazaniu ostatecznie Polski z mapy. Ale spiskowa wizja upadku Polski obsadza powstańców w roli głównych oskarżonych, którzy dali się wykorzystać jako narzędzie owego spisku na zniszczenie Rzeczpospolitej, dania pretekstu do wymazania Polski z mapy. Otóż jak większość historyków solidnie zajmujących się źródłowo przyczynami wybuchu insurrekcji kościuszkowskiej, to widać z tego, że choć była ta inspiracja związana z przynależnością niemal kompletu członków tego spisku, który zawiązał się w Lipsku, w Dreźnie, na terenie Saksonii w 1793, była związana z lożami masońskimi, to żaden rozkaz wielkiej loży w Niemczech czy we Francji, nie spowodował tego wybuchu. Przyczyna była inna. Po drugim rozbiorze, przypomnijmy, Haniebny Sejm Grodzieński, ostatni niestety Sejm Rzeczpospolitej, który pod przymusem, tak, pod przymusem Armii Rosyjskiej zatwierdził drugi rozbiór, zakończył swoje obrady w listopadzie 1793 roku. A ustanowione na tym Sejmie formy instytucjonalne państwa polskiego, takie jakie pozostało, no rzeczywiście nie pozostawiały żadnej już przestrzeni złudzeń nawet co do jego suwerenności. I na początku 1794 roku doszło do kolejnych prowokacji pod adresem ludności polskiej, tego kadłubowego państwa. Katarzyna, czyli Caryca, to w jej mocy leżało zgodzić się lub nie zgodzić na każdy z tych trzech rozbiorów. Nie była zadowolona z rezultatu drugiego rozbioru ustawodawstwa Sejmu Grodzieńskiego do końca. Oburzyło ją na przykład to, że utrzymane zostały odznaczenia przyznawane za wojnę w obronie Rzeczpospolitej w 1792 roku i wymogła na królu Stanisławie Augustie Poniatowskim, już wtedy zredukowanym niestety tylko do roli żałosnej marionety, cofnięcie zgody na noszenie odznaczeń niepodległościowych związanych z wojną 1792 roku, a co ważniejsze, Rada Nieustająca, taka namiastka rządu wprowadzonego wtedy dla Polski, pod dyktando Katarzyny nakazała redukcję wojska Rzeczpospolitej o połowę. To nastąpiło w lutym 1794 roku. No i w związku z tym kilkanaście tysięcy żołnierzy, którzy wcześniej walczyli dzielnie w obronie Rzeczpospolitej, stanęli wobec prostej decyzji. Albo podporządkują się temu rozkazowi i wtedy pójdą służyć tym, którzy niszczą Rzeczpospolitą, albo zbuntują się. To był dramatyczny wybór. Wymusił decyzję o insurekcji, o insurekcji mhm. kościuszkowskiej. Oczywiście przygotowania do powstania trwały wcześniej. Część tych elit politycznych Rzeczpospolitej, które stworzyły dzieło Konstytucji 3 maja, ustawodawstwo Sejmu Wielkiego w nadziei na umocnienie Rzeczpospolitej, nie mogła pogodzić się z tym, że oto teraz Rzeczpospolita jest no nie tylko obcięta terytorialnie, ale także bezbronna. No. Bezbronna, nieustająco hańbiona przez nowo przysłanego przez Katarzyna Osipa Igelsztrema. To też był kolejny policzek, przypomnijmy ten sam Osip Igelsztrem, który został przysłany do Warszawy już nie jako ambasador, specjalnie Katarzyna nakazała obniżyć rangę. Taki niesuwerenny kraj nie zasługuje na ambasadora, tylko na posła nadzwyczajnego. Otóż tenże Osip Igelszterm zasłynął już niegdyś w Polsce, porywając senatorów Warszawy w roku 1767, kiedy to uprowadził przy pomocy swoich kozaków Hetmana Żewuskiego i biskupa kijowskiego Załuskiego w głąb Rosji, wywożąc ich z suwerennej jeszcze wtedy, jak się wydawało Rzeczpospolitej. Wtedy wywołało to Konfederację Barską. Z dzielnym duchem i orężem Polak kraj Twój ją swobodzi, strajca pieszchnie, my zwyciężym, bo kościuszko nam przewodzi. Tylko razem, tylko w zgodzie, a powstańcom ja. będzie wzorem, Wszak dyktator przy narodzie, cały naród z dyktator. My za nią przelejem krew, krew, krew, O, to jest wolności śpiew, śpiew, śpiew. My za nią przelejem krew. Wróćmy do czasów poprzedzających insurrekcję kościuszkowską i powodów jej wybuchu. Od Konfederacji Barskiej minęło ponad 20 lat i znów ten sam Igelsztrem, jak powiedział pan profesor, miał wprowadzać porządki rosyjskie w Polsce. Żeby upokorzyć ostatecznie polskie elity, pokazać, kto tu jest panem, kto poddanym już nie marionetki Stanisława Augusta Poniatowskiego, tylko imperatorowej carycy. No i oczywiście aresztowania konspiratorów w kraju miały też ogromne znaczenie w przyspieszeniu insurrekcji. Terror nasilał się. Terror nie był może jeszcze w tym momencie tak duży. To właśnie poczucie upokorzenia było odreagowywane już od razu na bieżąco przez owe dążenia do buntu. Oczywiście przeciwko zamykaniu pojedynczych przedstawicieli opinii patriotycznej do więzień. Większość przywódców elity, która powołała konstytucję 3 maja do życia, była już na emigracji. W tym sensie poza zasięgiem władz policyjnych rosyjskich czy pruskich. Głównym ośrodkiem tej emigracji była Saksonia. Lipsk, Drezno. I oczywiście ośrodkiem nadziei był rewolucyjny Paryż, w którym rządzili jeszcze Żyrondyści, ale zbliżał się moment zamachu, w którym władzę przejmą najbardziej radykalni Jakobini. Mm -hmm. I tak właśnie tworzyła się woista droga, czy iść w kierunku wskazywanym przez Jakobinów radykalnego przewrotu społecznego w Polsce, czy też raczej iść tą łagodniejszą drogą powstania przypominającego dawne konfederacje szlacheckie, które będzie ostrożnie wciągało do współpracy chłopstwo. Decydująca postać to Kościuszko. On podobno hamował te rewolucyjne zapały. Niektórzy historycy, zwłaszcza historycy wojskowości, mają to za złe Kościuszce, że wstrzymał przygotowania do powstania jesienią 1793 roku. Kościuszko wskazany przez elity emigracyjne, a więc Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego, na oczywistego naczelnika przyszłej insurekcji, ze względu na swoje wcześniejsze zasługi. Otóż Kościuszko zastanawiał się nad tym, czy nie uruchomić działań powstańczych już w końcu 1993 roku. Patrzył na przygotowania do powstania w perspektywie inżyniera. Liczy skrupulatnie, jakimi środkami dysponuje. Kościuszko nie wydaje się tutaj zupełnie typem romantyka. On chciał mierzyć raczej zamiar podług sił i wydawało mu się, że tych sił jest na razie za mało. Na razie to jest w końcu 93 roku. I to właśnie sprawiło, że dysponował, kiedy powstanie już wybuchnie, w marcu. Roku 94 o wiele mniejszą siłą niż dysponowałby w roku 93. No bo nastąpiła właśnie redukcja wojska w lutym 1794 roku. Wtedy Kościuszko już nie miał wyjścia. I poszukał tej grupy odniesienia, która by odbudowała siłę, zwiększyła liczebność armii. Uniwersał Połaniecki był takim aktem w stronę chłopstwa. Kościuszko także myślał w skali globalnej, bo przecież deklarował zniesienie. Władzy Królewskiej Wyższego Duchowieństwa obiecywał powstanie w narodzie rosyjskim. Odwoływał się także do obywatelów, jak głosiła jego odezwa, mieszkańców Prus wschodnich i zachodnich. Czy to nie było radykalno-republikańskie myślenie, że Polska i insurekcja stanie się takim pomostem między tym, co dzieje się we Francji i wesprze tę walkę o niepodległość, o przywrócenie Polski? No przede wszystkim zależało nie tylko Kościuszce, ale inspiratorom powstania na pozyskaniu pomocy Francji. Z punktu widzenia międzynarodowego układu sił to wydawało się najbardziej prawdopodobne. Rewolucyjna Francja miała wrogów w całej Europie, a więc pojawienie się przyczółka rewolucyjnego pomiędzy trzema potężnymi imperiami wschodniej i centralnej Europy mogło być potraktowane przez Francję rewolucyjną jako szansa. Właśnie, ale Francja nie wsparła. Czy miała swoje problemy, czy jednak zbagatelizowała to, co działo się w Królestwie Rzeczpospolitej? Jeszcze w 1793 roku Kościuszko Udał się do Francji i również inni przedstawiciele przygotowującego insurekcję badali grunt w Paryżu i otrzymali odpowiedź właściwie jednoznaczną. Pozwolę sobie zacytować. Francja nie może skutecznie poprzeć uzbrojeń Polaków, zresztą Polacy nie pojmują wszechwładztwa ludu, nie zdołają wywołać zaburzenia w Rosji. To są najważniejsze elementy tej odpowiedzi francuskiej, a więc Francja nie poprze Polski, Polska nie dorosła do rewolucji w takim rodzaju radykalnym, jaki dokonuje się we Francji, a więc nie odda władzy chłopom stanowi trzeciemu, czyli mieszczaństwu. Jest jakby zbyt zacofana na ten model rewolucji francuskiej, taka pogardliwa, nieco charakterystyczna dla ducha oświecenia europejskiego, który postrzegał centrum cywilizacji w Paryżu, a wszystko co dalej od tego centrum traktowano z pobłażliwością jako Prymitywne peryferie. Rewolucyjna Francja odziedziczyła tę pogardę wobec Wschodu, ale jednocześnie w ostatniej części owej odpowiedzi, przeze mnie zacytowanej, przebija kalkulacja geopolityczna. No, gdyby Polacy potrafili zmienić całkowicie sytuację Rosji, najpotężniejszego mocarstwa na kontynencie europejskim oprócz Francji, to wtedy Francja mogłaby się Polską zainteresować. W to nie wierzono po prostu w Paryżu, że Polska będzie w stanie zarazić niejako tym duchem rewolucyjnym Rosję. A Kościuszko właśnie starał się to podkreślić i miało to podwójne znaczenie. Z jednej strony wyrażało jego nadzieję, prawdopodobnie szczere, że uda się zanieść te pochodnie wolności na brzegi zimnej, Newy, do Petersburga, czy gdzieś do Moskwy, a jednocześnie chciał to pokazać także Paryżowi. Francja rewolucyjna nie bardzo była i tak zainteresowana poparciem Polski. Powód dodatkowy, o którym jeszcze nie było okazji powiedzieć, był taki, że Francja przechodzi wtedy właśnie przez okres przewrotu Jakobińskiego i najsroższego terroru wewnętrznego. To był mhm. czas, kiedy Francja zajmowała się ścinaniem własnych Wedle zasady, że rewolucja zjada własne dzieci. Otóż to nie miała przepraszam za to określenie za dużo głowy, by rozglądać się szerzej po świecie. No tak, i znów wracamy do Rzeczpospolitej, której jeszcze wydarzenia wpłynęły na wybuch powstania. O niepokojach wśród żołnierzy już pan profesor mówił. Drugi powód był taki, że duża część elit kulturalną Inteligenckich czy protointeligenckich, bo pojęcie inteligencja wejdzie w użycie dopiero w latach 40., 50. XIX wieku, ale jednak te środowiska urzędniczo-wolnozawodowe w większych ośrodkach miejskich, zwłaszcza w Warszawie, były nurtowane razem ze środowiskami mieszczańskimi. Tą myślą, że nie można pogodzić się z takim upodleniem ducha wolności, jaki zdawał się wiać coraz większą nadzieją na te środowiska w czasach Konstytucji 3 Maja, w czasach Prawa o Miastach. I te nastroje chyba najlepiej wyraża premiera, która odbyła się na deskach Teatru Narodowego w Warszawie 1 marca 1794 roku, a więc 12 dni przed wybuchem insurrekcji kościuszkowskiej. To była śpiewogra Bogusławskiego, Krakowiacy i Górale. Osnuta wokół odpustu pod krakowskim klasztorze ojców Cystersów w Mogile, na którym spotykają się tytułowi Górale i Krakowiacy, pierwsza polska opera narodowa niosła ze sobą potężny ładunek patriotycznych emocji. Zgromadzona wtedy w teatrze elita warszawska usłyszała ze sceny słowa wypowiadane przez bohatera sztuki, ubogiego studenta z Krakowa. Niemądry, kto wśród drogi z przestrachu traci męstwo. Im sroższe ciernia głogi, tym milsze jest zwycięstwo. Im sroższy los nas nęka, tym mężniej stać mu trzeba. Kto podle przed nim klęka, ten niewart względów nieba. I odpowiadał mu chór chłopów, który wołał, gdzie o wszystkich idzie całość, tam najpierwsza cnota śmiałość. No, scena teatralna zaczynała być wtedy już, czyli w końcu wieku XVIII swoistym barometrem emocji części elit społecznych. Wyraźnie można było odczuć te nastroje sprzyjające wybuchowi powstania. I trudno się dziwić, że 12 dni później zaczyna się ten bunt jednostek, poczynając od brygady generała Madalińskiego, a 24 marca, czyli trzy tygodnie po premierze krakowiaków i górali na rynku krakowskim, w stroju nie szlacheckim, tylko mieszczańskim właściwie, Tadeusz Kościuszko odczytuje wobec zgromadzonego narodu, głównie mieszczan krakowskich, rotę przysięgi, przysięgi złożonej całemu narodowi polskiemu. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia żywa. Na rynku w Krakowie naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko składał przysięgę narodowi w stroju mieszczańskim, ale to książę chłopów. Takie miano trzymał Kościuszko za sprawą uniwersału połanieckiego. Także taktyki, strategii w myśleniu o włączeniu wszystkich stanów do walki o Polskę, bo przecież Polska została sama. Tak, po pierwsze realia tego geopolitycznego osamotnienia Polski w dramatycznym momencie, a po drugie jednak również doświadczenia Kościuszki wywiezione ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjęto strategię uzbrojenia wszystkich od 18 do 40 roku życia, wszystkich mężczyzn. Te doświadczenia także inspirowały Kościuszkę do decyzji, by rozwinąć obietnicę wyrażoną w artykule 4 Konstytucji 3 maja, gdzie mowa była o objęciu opieką prawa najliczniejszego stanu chłopskiego. Teraz ta opieka miała się łączyć z wciągnięciem chłopów do obowiązku służby ojczyźnie, ale nie za darmo, tylko właśnie z obietnicą i wyzwolenia i nadania własności dla tych najbardziej zasłużonych w walce. Pierwsze decyzje w tym kierunku zostały już ogłoszone w Krakowie. Po wystąpieniu Kościuszki 24 marca, poboru, czyli zgłaszania chłopów do wojska, po jednym z pięciu dymów, czyli domów, pieszy żołnierz i jeden konny z pięćdziesięciu domów, i jednocześnie właśnie owa zasada uzbrojenia powszechnego wzięta z amerykańskich doświadczeń miała zwiększyć jeszcze tę siłę, której bardzo Kościuszce i powstaniu potrzeba było, bo przecież w Krakowie było tylko tysiąc zbrojnych i powstanie mogło tam właśnie ogłosić swoje istnienie. Początek, bo właśnie wycofał się z Krakowa garnizon rosyjski. Ale z tysiącem żołnierzy rzucać się na Rosję samą, a tym bardziej na Rosję z Prusami, to przecież było zadanie szaleńcze. Podsumowaniem tej drogi stał się Uniwersał Połaniecki z początku maja, kiedy już po zwycięstwie pod Racławicami 4 kwietnia, gdzie sprawdziła się świetnie chłopska piechota uzbrojona tylko w kosy, Innego uzbrojenia nie było i symbolem tej nowej roli chłopa, wolnego obrońcy ojczyzny uczyniono Wojciecha Bartosa, któremu nadano nazwisko Głowacki po tej zwycięskiej bitwie i uczyniono chorążym oddziału chłopskiego, który miał dalej tę walkę prowadzić. Uniwersał Połaniecki został stworzony wspólnie przez Kościuszkę Kołłątaja i Potockiego pod Połańcem. Ten dokument, który mówił już wyraźnie o pewnych prawach, jakie chłopi uzyskają w zamian za udział w walce. Ale przecież Kościuszko proklamował także równouprawnienie wszystkich wyznań. Była to rewolucja w pewnym sensie. Berek Jozelewicz założył przecież brodatą kawalerię, która też odegrała znaczącą rolę w tej historii. Rzeczywiście Kościuszko kontynuował i pod tym względem ustawodawstwo, czy debaty przynajmniej Sejmu Czteroletniego, gdzie także przecież chodziło głównie o wyznanie prawosławne. Kościuszko sprzyjał idei, którą podjął wspomniany przez panią Berek Joselewicz, pochodzący ze Żmudzi, handlarz końmi, który śmiało stanął na czele oddziału starozakonnych, nazywanego brodaczami właśnie od charakterystycznych brud, jakie nosili współwyznawcy Berka Joselewicza i który niezwykle dzielnie brał udział w walkach, zwłaszcza na terenie Warszawy, w czasie długiego dwumiesięcznego oblężenia Warszawy i zapłacił najwyższą cenę, mówię o całym oddziale w czasie szturmu Pragi, przedmieścia warszawskiego przez wojska rosyjskie, wojska suworowa, gdzie większość tego oddziału została wycięta w pień przez kozaków. Berek Joselewicz ocalał, ale on zginie również bohaterską śmiercią już w armii księstwa warszawskiego w bitwie pod Kockiem w roku 1809. Jednakże oczywiście najważniejszą sprawą była sprawa mobilizacji wojska do obrony przed potężnymi armiami, które wysłała Katarzyna i które skierował przeciwko powstaniu także król pruski Fryderyk Wilhelm II. Jak wygrać powstanie w polu? To jest zadanie pierwszoplanowe, zanim będzie się urządzać Rzeczpospolitą sprawiedliwą, wolną dla wszystkich jej obywateli. Powstanie zgrupowało jedną z najsilniejszych armii tamtego czasu, około 70 tysięcy żołnierzy, chociaż przez całe przewinęło się 150 tysięcy osób. Czy te 70 tysięcy żołnierzy to było za mało, skoro większość to byli chłopi trzymający w Ręku kosy. I los powstania Kościuszkowskiego był przesądzony już w momencie, kiedy insurrekcja się zaczęła? No na to pytanie nie mamy odpowiedzi, bo nie możemy rozegrać powstania inaczej. Wiemy, że to powstanie nie wygrało. Długofalowe jego oddziaływanie pozostawia znaczenie tego powstania w świetle znacznie bardziej pozytywnym, niż wynikałoby to tylko z bezpośrednich militarnych jego losów w 1794 roku. Ale pewnego rodzaju dylemat, jaki tutaj się rysuje w kwestii sposobu prowadzenia powstania, jego szans wojennych, sprowadza się do pytania, czy powstanie powinno być bardziej radykalne, bardziej rewolucyjne, czy też być może właśnie nie dość zapanowano nad tymi radykalnymi żywiołami, zrażając sobie, przynajmniej, Austrię i ewentualnie przyspieszając reakcję Prus przeciwko powstaniu. Co oczywiście zmniejszało szansę na wygranie przeciwko trzem de facto armiom najsilniejszym w Europie kontynentalnej oprócz Francji wygranie walki zbrojnej o niepodległość Polski. Niewątpliwie najbardziej zwiększył szansę powstania wybuch insurekcji w stolicy w Warszawie 17 kwietnia. Spiskowcy w Warszawie, niezależnie od Kościuszki, doprowadzili do masowego wystąpienia, w którym główną rolę odegrali mieszczanie, rzemieślnicy, ich symbolem stał się właśnie szef Jan Kiliński, także stacjonujące pod Warszawą jeszcze jednostki polskie i nagły atak na stacjonujących w Warszawie żołnierzy rosyjskich, żołnierzy Igelsztrema doprowadził do po prostu rzezi Rosjan w Warszawie. Co mówię nie dlatego, by współczuć zaborcom, ale dlatego, by wskazać na pewnego rodzaju emocje, które nakręcały się niejako w przebiegu powstania. One radykalizowały także postawę żołnierzy rosyjskich potem, którzy będą pod hasłem zemsty. Za 17 kwietnia w Warszawie dokonywali kolejnych rzezi z kolei na ludności polskiej. Ale Warszawa została zdobyta dla powstania. Dzień wcześniej wybuchło powstanie na Żmudzi, w Szawlach, a tydzień później, 23 kwietnia, powstanie w Wilnie. I to właśnie Wilno da hasło do radykalizacji, do rozprawy z tymi, których oskarżano o upadek Rzeczpospolitej, o zdradę z Targowiczanami bo to w Wilnie został złapany hetman targowicki, Szymon Kosakowski i powieszony. Kiedy tylko wiadomość o tym dotarła do Warszawy, a stało się to 8 maja 1794 roku, a więc w imieniny króla Stanisława Augusta, ten przerażony obawiał się, że teraz on może trafić na Szubienicę czy na Szafot, tak jak się to już zdarzyło królowi Francji, i nastroje warszawskiej ulicy były takie właśnie, żeby rozprawić się z całą tą symboliczną elitą Targowicy. Przed rozprawą z królem zatrzymał rozjuszony tłum sam naczelnik, naczelnik Kościuszko, Kościuszko, który nie chciał takiej, takiej radykalizacji, ale jednak odbyły się 9 maja publiczne egzekucje przywódców Targowicy. Biskupa Inflandzkiego Józefa Kosakowskiego, hetmana koronnego Targowicy Piotra Ożarowskiego, marszałka Rady Nieustającej Józefa Ankwicza, Józefa Zabieły. A brat króla Michał Poniatowski zdążył umrzeć śmiercią naturalną. Tak, no spory trwały, czy popełnił samobójstwo, czy też rzeczywiście pod wpływem stresu, tego lęku przed ewentualnym linczem ze strony tłumu, zresztą niezasłużonym akurat Michał Poniatowski nie miał na sumieniu targowickiej zdrady. Przypominam te wydarzenia, żebyśmy zobaczyli krwawej grozie insurekcję kościuszkowską, jednocześnie z całą ostrością postawione to pytanie, a może trzeba było powywieszać więcej. Tego rodzaju interpretacje przyjdą oczywiście później ze strony radykalnych ugrupowań politycznych na emigracji, ale abstrahują one od realiów w roku 1794. To był wybuch emocji ludu warszawskiego, czy ludu wileńskiego. Emocji, które nie przekładały się na nastroje na prowincji, tam gdzie mieszkały właśnie owe setki tysięcy chłopów. I trzeba było najpierw tę szlachtę lokalną przekonać do udziału w powstaniu. Te dylematy nie były wcale tak łatwe do rozstrzygnięcia. Wasz Kościuszko na nas z nieba jak w krwi wrogów będziemy brodzić Twego miecza nam potrzeb by ojczyznę oswobodzić Wolność droga w białej szacie Złotym skrzydłem w górę leci Na jej czole patrzaj bracie Jak swobody gwiazda świeci to jest wolności śpiew, śpiew, śpiew My za nią przelejem krew co pan profesor uważa za największy błąd insurekcji kościuszkowskiej? Kościuszko osobiście popełnił kilka błędów wojskowych, co widać zwłaszcza w dowodzeniu w polu, w bitwach takich jak bitwa pod Szczekocinami 6 czerwca, gdzie nie udało się Kościuszce uprzedzić połączenia wojsk rosyjskich generała Fiodora Denisowa z wojskami pruskimi króla Fryderyka Wilhelma. I ta bitwa, choć nie skończyła się zupełną klęską, to jednak kosztowała bardzo duże straty. Zginął między innymi Bartosz Głowacki, sam Kościuszko został ranny. Poległo 2000 żołnierzy. Oczywiście i armia rosyjska i pruska należały wtedy do najlepszych w Europie, a Kościuszko miał do dyspozycji dopiero co szkolonych na gwałt żołnierzy. Druga sprawa, nie funkcjonowała dobrze komunikacja między rozproszonymi po terenie powstania oddziałami, ani też nie istniała pełna subordynacja wobec rozkazów dyktatora, jakim miał być Kościuszko radykałowie tacy jak Józef Zajączek nie bardzo chcieli słuchać naczelnika, kopali pod nim doły z nadzieją, że uda się im zastąpić Kościuszkę, ale wracając do błędów Kościuszki odkupuje je wspaniała organizacja obrony Warszawy przez dwa miesiące wobec oblężenia, jakie zamknęło się koncentrycznie wokół stolicy Polski, przez armię rosyjską i pruską jednocześnie, a jednak Kościuszko tak świetnie zorganizował obronę, tak jak to potrafił w Ameryce w wojnie o niepodległość, gdzie znakomicie potrafił ufortyfikować miejsca do obrony, przygotować tę obronę i poprowadzić działania taka, żeby nie dać się zniszczyć przez przeważające siły przeciwnika. Tę samą sztukę inżynierską obronną wykazał w tych trudnych miesiącach lipca, sierpnia 1794 roku. Niektórzy mówią, że błędem Kościuszki było to, że starał się powstrzymywać wcześniej wybuch powstania w Wielkopolsce, no bo nie chciał zrażać króla pruskiego, ale król pruski wszedł bardzo energicznie do tej walki, bo był zainteresowany rozbiorem Polski po prostu a powstanie w Wielkopolsce, które rzeczywiście wybuchnie tylko później w wrześniu roku 1794, odegra bardzo pozytywną rolę dla insurrekcji, też wyprawa, jaką skieruje na pomoc powstańcom Wielkopolskim. Kościuszko, wyprawa prowadzona przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego okaże się błyskotliwym sukcesem. Może gdyby wcześniej udało się skierować taką wyprawę. Przypomnijmy, Dąbrowski opanował Gniezno, Bydgoszcz. Wydawało się, że ten marsz na zachód pozwoli przetrwać powstaniu być może nawet do następnego roku. Czekać na lepszą sytuację międzynarodową. No ale ta decyzja przyszła, jeszcze raz to powtórzę, za późno decyzja o powstaniu wielkopolskim. No i wreszcie ostatnia sprawa, tragicznie zakończona, bitwa pod Maciejowicami. Tu już Kościuszko dał dowód swojej nie najwyższej kompetencji, czysto militarnej. Dał się zaskoczyć wojsku rosyjskiemu, generała Iwana Fersena. Nie potrafił, tu oczywiście wina nie jest tylko jego, ale rozkłada się na niego i na jego podkomendnego. Nie potrafił wymóc na mającym pomóc mu w tej walce, oddziale, przyjście w odpowiednim czasie na pomoc. Bitwa została w dramatyczny sposób przegrana. Kościuszko dostał się do niewoli, choć oczywiście nie wypowiedział tych słów, jakie propaganda antypolska, zwłaszcza pruska, wsadzała wtedy w jego usta finis polonie, koniec Polski, to jednak niewątpliwie bitwa pod Maciejowicami była faktycznym końcem czy początkiem końca w każdym razie insurrekcji kościuszkowskiej, która straciła wtedy zdolność do Ofensywy. Jaką ocenę wystawia pan profesor ówczesnym mieszkańcom Rzeczpospolitej, uczestnikom tamtych wydarzeń, uczestnikom insurekcji kościuszkowskiej? W jakim stopniu pana zdaniem właśnie uosabiają naród, rzeczywisty naród, taką wspólnotę, która wystąpiła w obronie polskiej ojczyzny to słowo też można tutaj użyć? Kto to są ci ówcześni Polacy? Czy to słowo oznacza to samo, co na przykład po pierwszym rozbiorze Polski, przed pierwszym rozbiorem Polski? Powstanie kościuszkowskie miało nieocenione znaczenie symboliczne, kulturowe. Wiem, że ktoś może wzruszyć ramionami, co nam po znaczeniu symbolicznym czy kulturowym, skoro powstanie przegrało i, I rzecz przelała się krew, uległa? prawda? No tu nie widziałbym żadnej jakiejś wyjątkowości czy specyfiki, tylko raczej typowość. Otóż ta krew przelana w powstaniu kościuszkowskim na pewno nie została przelana na darmo. Pojawiła się w przebiegu owego powstania i w jego kluczowych momentach nowa wizja narodu, Wizja, którą symbolizował Kościuszko później w Sukmanie, występujący na przykład w obozie pod Bosutowem czy w obozie pod Połańcem, tam gdzie szkolono tych chłopskich kosynierów, pojawił się symbol Bartosza Głowackiego, pojawiło się to wspomnienie szturmującej kolumny chłopów z kosami na sztorc postawionymi, szturmującej w dodatku zwycięsko armaty moskiewskie pod Racławicami. To będzie miało bardzo duże znaczenie, przemawiając do wyobraźni następnych pokoleń chłopów, którzy stopniowo będą dopiero wychodzić przez wiek XIX z pańszczyźnianej struktury. Wtedy właśnie będzie bardzo istotne to, że w owej świadomości ludzi wyzwalających się z pańszczyzny będzie mógł pojawić się wzór Polska to nie tylko ekonom karbowy pogania do niewolniczej pracy, ale Polska to także udział w tej wspaniałej walce o wolność. Jeszcze wyraźniej dotyczy to ludności miast i dla Krakowa, i dla Wilna, Jakub Jasiński i oczywiście dla Warszawy postać szewca Kilińskiego. To ma ogromne znaczenie uaktywnieniu miejskich dołów społecznych już nie tylko pałace reprezentują życie polityczne. Teraz to właśnie krakowiacy i górale, czyli mieszczanie i chłopi mają schwycić razem ze szlachtą ten sztandar niepodległości Polski. I takie jest chyba najważniejsze znaczenie insurekcji kościuszkowskiej. Była to audycja Historia Żywa.